Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek 53 Oto jest historia mego sąsiada, jak ją sam opowiedział. Nie wspominał jak w niewoli, w coraz droższy wpadając ucisk, coraz bardziej w duszy nikczemniał i podlał, Dopóki nie doszedł Do takiego moralnego upadku W jakim się obecnie Znajduje Historią jego ducha czytałem Z tonu jego mowy Z frazesów Z niechcenia I w zapomnieniu wyrzuconych Z czoła i wytartych Ruchów Smutna to historia Dobry humor mimo tylu Przeciwności raził mnie Bo przekonywał Iż Przywykł już do nędzy i własnego spodlenia. Ruchliwość młodzieńcza mimo siwych włosów wskazywała z jednej strony na niewyczerpane jeszcze siły fizyczne, a z drugiej na brudny, moralny kierunek jego istoty, daleki od owej pięknej drogi, z której go ściągnęła moskiewska niewola. Ten człowiek Służył mi jeszcze za jeden dowód prawdziwości zdania, które wiele razy powtórzyłem i wiele jeszcze razy powtórzyć muszę. Że żadne położenie ludzkiego życia bardziej nie demoralizuje go i nie odwraca od cnoty jak ucisk. Żal mi było mego sąsiada, ale ufności nie mogłem mu okazać. Bo nas dzieliła ogromna przepaść moralna A jednak w tłumie rozbójników i łotrów W który byłem wrzucony Jego wybrałem na towarzysza podróży Człowiek wśród ludzi nie może się sam ostać Tym bardziej między złodziejami Potrzebowałem stróża, pomocnika Potrzebowałem człowieka, do którego mógłbym ojczystym językiem przemówić. Wzbudza we mnie wstręt jego moralne zepsucie. Przecież jako z człowiekiem mającym w swoim życiu kilka chwil takich, które każdy za zasługę uznać musi, bardziej mogę przestawać niż z którymkolwiek innym. Od dzisiejszego dnia sąsiad więc mój, Paweł Jasiński, będzie zawsze obok mnie sypiał. Będziemy wspólnie jadać i pilnować się, ażeby którego nie okradziono. Nie wiem, czy Jasiński zawiedzie mnie. Usnąć jeszcze nie mogę, bo hałas karciarzy nie ustaje, a inni podnoszą wrzawę, wyśpiewując krzykliwe pieśni. — Słuchajmy więc dalej mego sąsiada. W Sweborgu, mówił on, roty aresztanckie składają się z jednej morskiej roty, z dwóch lądowych i jeszcze dwóch fińskich lądowych. Liczba aresztantów była bardzo znaczną, roboty ciężkie, a ucisk wielki. Między aresztantami w Sweborgu był Polak, Lucjan Pudłowski, skazany za sprawę polityczną w 1850 roku do wojska w Orenburgu. Pudłowski wkrótce po przybyciu uciekł razem z Arnoldem, obywatelem Skaliskiego, posłanym do wojska za ruchy 1846 roku. Obaj Szczęśliwie przemknęli się przez Moskwę I dopiero na samej pruskiej granicy Ich schwytali Sąd odebrał im szlachectwo I obu za dezercją Skazał do rod aresztanckich Na całe życie W ciągu zaś piętnastu lat Mieli robić obciążeni kajdanami Pudłowski przybył do nas Do sweborga a Arnolda posłali do rot aresztanckich na Wyspach alandzkich Pudłowskiemu wkrótce złagodzili karę i jest nadzieja, że za kilka lat zwrot go uwolnią. Był także między nami w rotach aresztanckich major wojsk moskiewskich, którego sprawa jest niezwykłą. — Wiadomo, panu — mówił mi sąsiad — że mężatki moskiewskie nie odznaczają się wiernością małżeńską. Major swoją żonę dawno podejrzewał o miłosne stosunki z młodym oficerem, a wkrótce naocznie przekonał się o jej niewierności. Powstrzymał swój gniew i długi czas tolerował jej niecnotę, myśląc, że się poprawi. Aż razu na balu, widząc żonę tańcującą z oficerem i wdzięcznie do niego śmiejącą się, wypiwszy za dużo wina, puścił wodze swojej zemście i ranił ją mocno nożem tak, że umarła. Sąd skazał go do rot aresztanckich w sweborgu, lecz przybywszy między nas, został uznany przez lekarza za niezdolnego do robót, i umieścili go w zakładzie kaleków, gdzie dotąd przebywa. Mieliśmy także moskiewskiego kapitana, osądzonego za sfałszowanie Weksla. Umarł w szpitalu. Między wszystkimi najbardziej odznaczali się dwaj taczkarze, jednego bondarenkę, widzisz pan, oto pod tapczanem. Za hardość i popełnione przestępstwa w rotach Przykuli ich do taczek. Z nimi spali, jedli, chodzili do roboty na wałach. Między aresztantami i żołnierzami przez swoją siłę i zuchwałość wzbudzali bojaźń i szacunek. Bondarenko był żołnierzem moskiewskim, zawzięty, gorący i mściwy jako rzeczywisty Ukrainiec. Nie wiem już za co zamordował oficera, Zbity pałkami przybył do Sebastopola i tam zamordował innego oficera, za co dostał kilka tysięcy kijów i przykuli go do taczki w Sweborgu. Z taczką szedł od Sweborga aż do Moskwy. Gromady ludzi zbierały się, ażeby się przypatrzeć zbrodniarzowi i złożyć mu w taczce chleb, pieniądze owoce i tak dalej. W Moskwie uwolnili go od taczki, która dziesięć lat wisiała przy jego nodze. I on idzie do kopalni. Siemionów także ze Sweborga do kopalni podróżuje. Był on żołnierzem w tulskim garnizonie, gdzie odznaczał się śmiałością i zręcznością. Wszyscy go lubili. Adiutant dowódcy garnizonu był człowiek surowy i uciemiężał żołnierzy, którzy wreszcie do ostateczności doprowadzeni zmówili się, ażeby go zamordować. Radzono między sobą, kogo wybrać na mordercę, wybór był trudny, ale Semionów zuchwały i gadatliwy samochwalca wyrwał się z oznajmieniem, iż dla ich usługi gotów jest zamordować adiutanta. Siemionów, nie rozważywszy smutnych następstw, wykonał obietnicę i adiutanta zwiedzającego koszary bagnetem zabił. Oddali go pod sąd, otrzymał cztery tysiące kijów i wysłali do sweborga. Na drogę żołnierze i oficerowie, którzy także adiutanta nie cierpieli, złożyli się dla niego dwieście rubli. Długo jeszcze opowiadał mi sąsiad historię aresztantów, aż wreszcie wrzawa uciszyła się cokolwiek i zasnąłem. Nazajutrz z powodu święta aresztanci eleganci wystroili się i wymuskali, połowę włosów smarowali łojem i różnie je rozczesywali, lecz w żaden sposób nie mogli zakryć drugiej połowy ogolonej. Nie tracili dlatego fantazji. Przyglądali się w lusterkach, koszule czerwone, fałdy, układali na spodniach i kontenci z siebie, z pogardą spoglądali na tych, którzy nie mieli porządnych koszul. Cisnęli się do okienka we drzwiach, posyłając całusy kobietom, patrzącym na nich przez okienko z przeciwległego numeru. Wesoły siemionów Czerwonej czapeczce oczami romansował i na migi rozmawiał ze swoją kochanką Martą. Dwóch innych, stojąc przy drzwiach, odpychali się wzajemnie i kłócili o Żydówkę, której dwa błyszczące oczy, delikatna cera i nos grecki ukazujący się za szkłem okienka, Ściągał rywalów i zaogniał ich imaginacją. Szczęśliwszy od obu był czarny Moskal, bo odepchnął obydwóch i stanął w okienku. Naprzeciw Żydówka znikła, a pokazała się młoda twarz i tłusta czuchonki, kochanki czarnego kawalera. Całował on szkło, uśmiechał się i pokazywał białe zęby, mrugał zdychał i tysięcznymi sposobami okazywał jej swoją miłość, a w końcu za pozwoleniem żołnierzy posłał czuchance dzbanek malin. Bawiły mnie te romanse przeze drzwi, pretensje do stroju, pszczenia się w jaskrawe, koszule, zawieszania kolczyków w uszach, obrączki owiane na grubych palcach okutych rąk. I przez długi czas przypatrywałem się pstrociźnie ubiorów i nowym dla mnie obyczajom. Żydówka, o której dopiero co wspomniałem, jest rzeczywiście ładna i młoda kobieta. Mając męża w jego nieobecności przechowywała kochanka. Mąż był Żydem, kochanek Moskalem Namiętna kapryśna prędko obu sobie sprzykrzyła I chcąc się od nich uwolnić, obu otruła Sądzie nie przyznała się do morderstwa Lecz nieomylne poszlaki przekonały sędziów Iż ona jest morderczynią obu osób I pulchne piękne jej ciałko poszarpali knutem na szafocie. Obecnie posyłają ją do kopalni. A przepadają za nią, a umie się podobać przywabić, wyłudzić ostatni grosz z kieszeni i potem porzucić. Ma w partii wielu nieprzyjaciół, to jest wszystkich porzuconych kochanków. Źle się o niej odzywają, prześladują, i obiecują zemścić. Ale ma też i przyjaciół, to jest tych, którym się podoba, którzy się w niej kochają lub z którymi romansuje, a nawet i ci, którzy mają nadzieję, że będzie potem z nimi romansować. Ubiera się gustowniej niż jej towarzyszki i nie zawiesza na sobie żółtych chustek czerwonych spódnic. Ruch ma wdzięczny, jest przytem śmiała, Kokietka zręczna i dumna kochała się niedawno w tatarze a przynajmniej udawała że jest w nim zakochana tatar szalał warcholił się za nią kupował płócienka herbatę cukier a gdy już dużo pieniędzy na nią wyłożył porzuciła go i odpowiedziała wzajemnością od dawna czule do niej wzdychającemu młodemu Moskalowi, który miał spodnie manszestrowe, cienkie koszule, a więc musiał mieć pieniądze. Słynął przytem z odwagi i jako człowiek żelastej pięści miał dobre zachowanie u aresztantów. Większa część osób w naszej partii złożona jest z wojskowych, którzy za różne występki zwykle do rot aresztanckich w fortecach bywają posyłani. Są to ludzie niezmiernie zuchwali i krnąbrni. Opowiadają wiele rzeczy o Kronsztadzie, Rydze, Sweborgu, Wiborgu i Wyspach Alandskich, gdzie roty aresztanckie są najprzykrzejsze, a srogość i robota tak trudna jak w Bobrujsku. Każdy z nich historią swego życia posiada wypisaną knutem lub pałką na grzbiecie. Prócz nich wielu aresztantów z cywilnych, kryminalnych aresztów pochodzących znajduje się w partii, każdy znowuż z tej kategorii ma albo piętno B wypalone na ręku, oznaczające włóczęgę, albo też na twarzy wypiętnowane litery K.A.T., oznaczające katorżnego, to jest mordercę, podpalacza lub fałszerza idącego do katorżnych robót w Syberii. W dawniejszych czasach wszyscy Skazanym do robót wyrywano nozdrza lub obrzynano uszy. Dopiero cesarz Aleksander I zniósł ten barbarzyński zwyczaj, a katorżnych wyjąwszy tych, którzy służyli w wojsku szlachty i politycznych przestępców, kazał piętnować na czole i policzkach. Znaczna liczba chłopów obciążona kajdanami znajdująca się w partii została ofiarą źle zrozumianego przez nich ukazu i chęci uwolnienia się przez służbę krajową z poddaństwa. Na początku teraźniejszej wojny car osobnym ukazem powołał ochotników do wojska i obiecał im wyższy żołd w służbie i rozmaite przywileje na potem. Między chłopstwem w Moskwie rozeszła się pogłoska, że kto wstąpi do wojska za trzy lata zostanie uwolnionym i już nie wróci do poddaństwa. Mnóstwo więc poddanych Stambowskiej, Razańskiej, Niżegorockiej i innych guberni opuściło panów i pośpieszyło jako ochotnicy w szeregi obrońców Rosji do Moskwy. Pośpiechu nie wiedzieli albo zapomnieli, że poddany jako niewolnik, nie mający prawa bez woli właściciela, rozrządzić swoją osobą, nie ma też prawa jako ochotnik wstąpić w szeregi krajowe. Rząd, aby powstrzymać ich i zadość uczynić, pokrzywdzonym panom przez gromadną ucieczkę chłopów kazał ich nie wpuszczać do Moskwy i rzeczywiście policja i wojsko odpędzali od miasta chłopów batami i kolbami i nawracali ich do swoich wsi wielką zaś liczbę połapali i jako zbiegów osadzili w więzieniu i w kajdanach rozmaitemi drogami odsyłają ich do właścicieli. Partii naszej jest ich dosyć dużo. Są smutni, bo rozczarowani w zapale obrony kraju i uwolnienia się przez to od jarzma pańskiego. Są źli i niekontenci z urzędu, który ich zaczyste zamiary obciążył kajdanami. Złączeni ze zbrodniarzami nabywają wiele pojęć i obyczajów aresztanckich i poniosą nowy żywioł zepsucia do swoich wsi. Dla niepoprawnego radia. pl, czytała Katarzyna.